Tytuł pomoc e, psychologiczna dla osób niezgadzających się dla rozwód, pomoc prawna, bo trzeba znać argumenty prawne, a psychologiczna również tak, żeby wiedzieć, że e, ponieważ sąd jako instytucja nie rozwiązuje problemu, aczkolwiek obecność na sali sądowej, e, jeżeli się jest przygotowanym, to w pewien sposób to może nam pomóc w tym, żeby jednak ten problem jeszcze nie na miejscu rozwiązać, to przynajmniej żeby no, wiedzieć, że coś, można, coś jednak można zrobić. Tak? Pierwsze pytanie, kiedy są to rzeka rozwój? No, przepisy są y, jasne polskie, wtedy kiedy jest zupełny i trwały rozkład pożycia. Trwały i zupełny, tak? To są trwały, znaczy zupełny, czyli że w ogóle nie ma pożycia, czyli co y, jest pożyczenie. jest się tym I zupełny to y, i trwa, znaczy, zupełny, że nie ma, nie ma wspólnego pożycia. A trwały, to znaczy, że jakby nawet jeżeli nie ma teraz, to sąd uważa, że nie będzie i później, że nie odżyje wspólne pożycie. Tak? Przepisy nie mówią, co to jest pożycie, ale z Rzecznictwa są najwyższego wynika, że pożycie to jest wtedy, kiedy są więzi duchowe, gospodarcze i fizyczne. Fizyczne, od tyłu powiem, po prostu że się razem, tak? W jednym uszu. To tak naj, najprościej są pyte, tak? Czy państwo śpią razem. Nie, to no mamy wskazać. Więźniki gospodarcze to, że, to, że się prowadzi razem gospodarstwo domowe. To znaczy, że yy, może być oczywiście tak, że razem się mieszka, a można lodówkę jedną, żona drugą, tak? Razem oddzielnie gotują, oddzielnie wszystko robią, to nie mają. Z więzi gospodarczych, oprócz tego, że mają mieszkanie wspólne, dużo nie znaczy dla sądu, że więzi dochowe, yy, emocjonalne są, to pyta tak, po prostu, pan kocha żona, tak? do, do powodu, tak, nie kocham, a pan nie kocham, kocham, ale to nie ma, bo dla, dla sądu yy, te więzi się rozumie, że są dwustronne, tak, że yy, to nie yy, może być tak, że yy, skoro powód już nie kocha, to znaczy powódka kocha, to już to dalej coś ich zwiąże, tak? Ja się z tym niespecjalnie zgadzam, dlatego też mam swoją argumentację, o czym zaraz powiem. Kiedy, pożycie, kiedy rozkład pożycia jest trwały i to też jest taka definicja sądowa, kiedy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć na tle okoliczności konkretnej sprawy, powód Powrót małżonków po do bruszczeń nastąpi. No i proszę Państwa, problem jest taki, że jak ktoś sądzi, ile jest spraw, i przychodzą ludzie pokłóceni na pierwszą, drugą, trzecią, czwartą sprawę, tak, oboje małają nienawiścią, no to generalnie sądy są przyzwyczajone, że w takich sprawach zwykle nie, nie, nie dojdzie do, do pojednania małżonków, tak. No chyba, że jednak prawie jeden pokazuje, tak, że o to małżeństwo walczy, zabiega, tak? Nie może nie walczyć, tylko zabiega. Yy, I tutaj... <śmiech> nie chciałbym tego czytać, bo to sobie każdy może przeczytać. Tu jest jedna bardzo ważna sprawa, na którą uczulam wszystkich, którzy są po stronie pozwanej, tak? Trzeba mieć zawsze przygotowany swój, swoją wypowiedź, dlaczego ja kocham małżeństwa, dlaczego ja chcę tego małżeństwa dalej, tak? To nie może być taka sytuacja, że... Ma się prawnika, który będzie mówił składnie, to trzeba samemu powiedzieć od siebie, tak? Jeżeli się chce walczyć, znaczy chce zabiegać o małżeństwo, o odrodzenie małżeństwa, to trzeba mieć po prostu wiedzieć, to trzeba coś postarać się robić. To jest dobrze widziane, tak? Jakieś zabiegi, ale przynajmniej mieć, umieć wyrazić swoją postawę, tak? Ja kocham, nie zgadzam się na względu na przekonania religijne i oparty wynikające z tą zasady, wartości, tak? z pewnymi wartościami, chce odbudowy małżeństwa, tak? I <śm> uważam, że to małżeństwo można, może, być, może się odrodzić, tak? I tutaj jest ważna taka, te, takie, też trochę taki, to musi być taka wypowiedź płynąca z serca, i taka, na swój sposób przyćwiczona nawet trochę jak to tak teraz, z tak, tak, bo y, ja miałem taką sprawę i młoda dziewczyna, no, ja, Ona to był trudny przypadek, bo ona była DDA, mąż DDA i tam i tego i sądzi ją pyta, ja tam oczywiście na wcześniej rozdrawie mówię o tym tamtym no, na następnej rozdrawie sądzi opytać, co ona chce, co ona robi, tak no i ona, nie wiem, dwa wyrazy powiedziała wiadomo zestresowana i tak dalej, ale tak naprawdę też gdy się mało uczestniczy na przykład w życiu sycharu jakby bardziej się widzi ten no dobrze, nawet belki w oczach, belki u drugich, tak? bo to nie są czasami wrzadki, tylko belki, tak? albo bele, tak? ale jak się tylko te bele widzi, a w siebie nic to też jest, to, to jakby nic nie, nie daje, więc <śmiech> Gdy chce się pokazać, że ten rozkład pożycia nie jest trwały, to trzeba też pokazać, że się o to małżeństwo zabiega, tak? Żyje się przed pewnym określonymi przekonaniami, yy, <śmiech> żyje się we wspólnocie, tak? Yy, nie szuka się jakby yy, nikogo, znaczy nie układa sobie życia na yy, nowo być, to mogą być próby kontaktu z małżonkiem tak to trzeba też dobrze przemyśleć bo czasami, jeżeli prób jest, są one za bardzo intensywne to są odbierane przez drugą stronę jako atak i też przed tym uczulam żeby, bo, bo bardzo łatwo jest yy, takie sytuacje, że yy, ktoś wysyła smsy tak? coś tam dzwoni i chce dobrze, a druga strona mówi jestem atakowany tutaj jak mają prawnika, jakiegoś tam adwokata, który jest wyspecjalizowany w takich, niestety tym, to, że kłamstwo, mogą być naprawdę, z jednego telefonu może wiedzieć, że jest cały czas człowiek molestowany, tak? I to jest prawda z powiedziałem Bo ja to sam doświadczyłem. Więc yy, na pewno za yy, tym, że rozkład nie jest trwały świadczy długi okres wspólnego pożycia, tak? Przebyte wcześniej kryzysy i rozwiązane kryzysy, tak? No tutaj trzeba też szukać w takiej konkretnej sprawie uzasadnienia. To nie może być wymyślona argumentacja, ale z drugiej strony, jeżeli sprawę rozstrzyga sędzia, który jest y, być może nawet znaczy no, niewierzący, tak? Y, nie, nie, nie zna jakby z, y, nie, nie zidentknął się z czymś takim jak y, odrodzenie małżeństwa, tak, to on może być bardzo stystyczny do takich tego, że my chcemy odrodzenia, że my się nie zgadzamy i my pracujemy nad czymś, tak? Że my przez pracę własną i, i jakby naszą relację z Panem Bogiem, to my tutaj coś zdziałamy, tak? Więc trzeba być też.. Y, y, gotowym do, do takiej sytuacji, że pomimo naszych starań sąd orzeknie rozwój. nie ale jak pokładam taką nadzieję w tym, że jeżeli yy, że yy, ta właśnie postawa jakaś konkretna postawa w sądzie, poza sądem yy, to ona przyniesie kiedyś rezultat, bo to jest takie, takie ziarna zasiana do ziemi, tak? on musi obumrzeć, żeby później obrodzić, tak? Żeby też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie we wszystkich przypadkach, to przynajmniej w części małżonkowie, którzy wnoszą pozew do, do rozwód mają poczucie krzywdy. Może to dziwić, ale mają poczucie krzywdy. I to mi powiedziała jedna z Sycharek, więc mam zaufanie do niej, że ona zresztą wniosła pozew do po rozwód, żeby nie było wątpliwości. Więc to jest jej doświadczenie. I z człowiekiem, który ma poczucie krzywdy, trudno jest merytorycznie rozmawiać, tak? bo z tej poczucia krzywdy rozwiązują się emocje, tak? A emocje powodują to, że się przestaje widzieć, tak? Ma się zamknie, zasłonięte oczy. Ale, ale mimo wszystko nie można tak jakby tracić nadziei, bo nawet w sądzie po trzech rozprawach może przyjść opamiętanie i takie przykłady są w psycharze w Warszawie, jest takie małżeństwo. Było Miał trzy rozwodowe, rodzina już pokłócona z sobą, yy, tak, bo to świadkowie emocje, tak, tutaj ze zjedni na drugich, tutaj. Teden. I przyszło opamiętanie, ktoś tam pomógł obcy, powiedział, A po co się rozwodzić, może byście coś razem, tak macie dziecko, pokrzywdzić, dziecko i tak dalej. I oni zaczęli rozmawiać, była przy tym modlitwę, dużą modlitwę żony i ma, e, sprawa zakończyła się, e, zakończyła się e, w ten sposób, że poza został nie, tak? Bałżonkowie dalej pracują, tak? Są na 12 krokach, e, dalej pracują nad komunikacją i nad, i nad wieloma rzeczami, więc to nie jest proces zamknięty. <śmiech> Jakie są jeszcze argumenty za tym, że e, nie ma trwałego rozkładu pożycia? No ja uważam, że to, że są wspólne tak? Co prawda, ten małżonek, który jest powodem yy, w sprawie, czyli występuje z powodu samorozwód, będzie mówił, że on to jednak yy, nie, że to, no to będzie takie trochę wypominanie może, ale, ale jeżeli ktoś występuje rozwód, a jest ojcem chrzestnym, tak? Yy, matką chrzestną, jeżeli chodzi do kościoła, no to w jakiś sposób to, jeżeli zostanie wyrażone też w piśmie procesowym, myślę, że to nie jako taki dokładnie zarzut, ale pokazujący, że ktoś jednak żyje tymi wartościami, tak? to będzie być może dla, niej, dla tej osoby jakimś takim znakiem, że powinna się opamiętać, tak? i bardzo ważna sprawa, postawa, tak? postawa miłości, a nie emocji, tak, nie y, kocham, y, nie chcę rozwodu, że kocham żonę, tak? jestem zakochany w żonie, tak, tylko dlatego, że y, przede wszystkim moja postawa, y, teraz mam emocje pozytywne do żony, y, jak, to teraz mogę nie mieć, za chwilę mogę mieć, tak, jak sobie przypomnę coś miłego, to y, ten trzeba się oddzielać tak, tą kwestię emocji od kwestii postawy. To ksiądz Dziewiecki bardzo o tym mówił na rekolekcjach w Polszewicach. <śmiech> ja uważam, że nawet nie chodzi też o to, żeby się chwalić. W sądzie tym bardziej, że w sądzie to pomyślał, że to się jest ultrakatolikiem i zwariowanym, ale jeżeli jest się w grupie jest się w, w, w Sycharze, tak, jest się w grupie zawierzenia jest taka grupa w Sycharze, mało znana, ale jest jeśli się w ruchu wiernych serc, to tym trzeba napisać, tak? Tak, tak, też po to y, takie rzeczy warto jest podpisywać i o tym jakby gdzieś tam komunikować bo to jest własne zobowiązanie do pewnej wierności, tak ruch wiernych serc zakłada, że ja... to ruch wiernych tylko żonę tak? ruch wiernych serc tak, to jest okres ruchu ruch, ruch czystych serc, ruch wiernych serc i ruch wiernych serc, czystych serc małżeńskich jeszcze jest ale to, to dla tych małżeństw, które się odrodzą tak? znaczy, które są, są wierne sobie <śmiech> więc o tyle warto uczestniczyć gdzieś i moim zdaniem też nawet podpisywać jakieś dokumenty tego rodzaju, bo to jak się tu znaczy, zobowiąże, to też z tego zobowiązania później wynikają obowiązki, tak? Modlitwa za siebie, za małżonka, tak? Trwanie w, pewnym, w pewnej postawie, tak? Nie spodziewałbym się, że sąd to bardzo zrozumie, ale moim zdaniem w ogóle ważne jest to, żeby mówić na sprawach rozwodowych rzeczy z Sycharu i mieć świadków z Sycharu, bo to będzie też pewnym świadectwem na zewnątrz. Tu nie chodzi o to, żeby robić taki reklamę dla Sycharów, ale ja jestem też zdania, że w ogóle na sprawę rozwodową, jeżeli chodzi o wykazanie trwały, tego, że rozkład pożyczenia jest trwały, to warto mieć kogoś z Sycharów, tak? Kto przyjdzie i w rzeczowy sposób powie, tak, ja znam Zdziszka, tak, wiem, że ma problemy w małżeństwie, wiem, że żona żąda rozwodu, Yy, Spotykam się z nim często, zawsze będzie pochważony, że chce odrodzenia małżeństwa. Nie spotyka się z żadnymi kobietami, tak? tak chodzi do kościoła, bo uważa, że to, są, to jest dla niego, podnosi go dla duchu. Tak? Jest zadowolonym człowiekiem, szczęśliwym w tym sensie, że, że ma pokój ducha, tak? ale nieszczęśliwym, może żony nie ma. Tak? I, I dobrze jest mieć kogoś z yy, sychar, bo to też najprościej jest wtedy. Powiedzieć szczerze to, bo to nie chodzi o żeby ktoś powiedział z głowy, tak? Tylko powiedział z serca. Bo to jest najważniejsze. Nie to, że gdy. Bo też, sędziowie, nawet w Polsce, co by nie mówić, to mają jedną podstawową że oni jednak dużo przesłuchują ludzi, tak? I oni potrafią wyczuć, czy ktoś kręci, czy nie kręci, tak? To, że później mogą swoje z tego wnioski wyciągnąć, to jest inna sprawa, tak? Ale. Więc tutaj ważne, ważne jest mieć na, na, na sprawę nie, niekoniecznie rodzinę, tak? która nawet do, dobrze dla, dla nas i tak niekoniecznie musi powiedzieć to, ten, bo, bo, te, bo to oni mogą niekoniecznie akceptować to, że na przykład yy, my mamy taką postawę, nie inną. Tak? Bo na przykład czują się bardzo skrzywdzeni postawą mał, naszego małżonka. Tak? No i, no i nie będzie tam bardzo jakoś po drodze może, żeby tak... I mogą nas nie akceptować nawet tak do końca w naszej postaci. Więc jeżeli chcemy w sądzie pokazać, że nasze że rozkład pożycia nie jest trwały, czyli my wierzymy, staramy się o odbudowę tego małżeństwa, to warto jest sobie osobę znajomą, być może właśnie z Sycharu, która będzie, szczerze tak znam kogoś, wiem, robi to, tamto. I też bardzo ważna rzecz. Ja bym uczyła na to, żeby nie zakładać, że i od razu taki świadek spowoduje, że on powie, a szaum, nie, proszę bardzo, tutaj gratulacje, nie będzie rozwodu, tak? Bo nie można takich oczekiwań nie odstawiać, tak? ale to będzie też sygnał, mam nadzieję, dla współmałżonka, tak? że y, to nie jest gra tak? y, Że to nie jest gra po to, żeby tylko przedłużyć, albo żeby zaszkodzić, albo żeby ugrać coś tam, tak? albo żeby y, oszukać Tylko no, rzeczywiście jak przychodzi ktoś, mówi szczerze tak? otwarcie, jaka jest postawa naszego współmałżonka, no to jest jakimś świadectwem dla, dla, dla tego naszego yy, yy, na, na naszego współmałżonka, który chce rozwodu, tak? <coughs> Proszę Państwa, jest coś takiego jak niedopuszczalność rozwodu z uwagi na dobro dzieci, ale chyba nie ma sensu o tym rozmawiać teraz, znaczy to rzadko sądy o tym na to biorą pod uwagę, bo oni biorą pod uwagę opinię z rodeka, a w rodeka zwykle jest tak, że jest nawet całkiem niezła opinia w, w, co do faktów, powiedzmy, że całkiem niezła, a jakoś im zawsze po nie wychodzi, że można rozwójść. Nie dopuszczamy dowodu, gdy żąda od tego rozwodu małżonek włącznie winny rozkładać. Jest taka, te prawo polskie przewiduje taką sytuację, że gdy pozwany małżonek nie zgadza się na rozwód, to sąd, a odmowa jego zgody, odmowa zgody na rozwód jest w danych, yy, danych okolicznościach sprzeczna ze zdaniem spółczia społecznego, znaczy nie jest sprzeczna, nie zgadzam się na rozwód, winna jest moja żona na przykład, tak? nie, ja się nie zgadzam na rozwód i moja odmowa nie jest sprzeczna ze zdaniem spółczia społecznego, bo na przykład powoje się na przekonanie religijne, to wtedy sąd oddali powództwo, tak? Są to poza tym bardzo rzadkie przypadki i... Prawdę powiedziawszy, ja mam taką opinię, że to są w ogóle sytuacje też bardzo wyjątkowe, gdy się nie jest współwinnym, wbrew pozorom. Bo może się czasami nie robiło rzeczy złych, ale mogło zabraknąć modlitwy, okazywania miłości, jakiejś troski. Oczywiście nie chciałbym ogólniać, ale trzeba też pamiętać, tak? to nie jest to, nie, to może być czasami prorosowe zwycięstwo, jeżeli się tylko na, to, na tym opiera swoją strategię i nie, nie, chce, się, nie chce się odbudowywać relacji, tak? Bo małżonek, który przegrał proces taki, to ma w ogóle już zamknięte oczy i uszy na cokolwiek, tak? On nie chce odbudowywać małżeństwa, bo on przegrał sprawę, dostał twarz, tak? W jednej strony słusznie, bo był wyłącznie winny, tak? Ale też yy, to tylko ci małżonkowie wiedzą, co sobie nawzajem tam w domu robili, tak? Nie chciałbym ogólnie, bo są pewne sytuacje takie, że ta, ta wina jest bardzo mała u małżonka pozwanego albo może i w ogóle nie być też. Aczkolwiek nie, nie, nie, nie, to nie jest tak, że ta regulacja jest jakby rozwiązaniem na nasze problemy, tak? Bo nasze problemy małżeńskie się powinny rozwiązywać nie w sądzie, tylko w domu, tak? Yy, albo z Panem Bogiem przede wszystkim, tak, w domu, jeżeli dodatkowo można zawsze jakąś tam terapię małżeńską i tak dalej. proszę Państwa, pomyślałem sobie, że y, może kilka takich technicznych informacji, aczkolwiek pewnie Państwo to jakoś znają. W sprawie y, sądowej rozwód jest zawsze, y, są dwie strony. Powód albo powódka, czyli ta, ta osoba, która żąda rozwodu i druga strona, czyli Pozwana albo Pozwany, czyli tym, którzy, yy, drugi współmałżony, tak? <śmiech> w pozwie, Romo, wskazuje się strony, wskazuje się roszczenie, czyli czy się chce rozwodu bez orzekania o winy, za zgodą, yy, czy się żąda rozwodu z orzekaniem o winie albo obu stron, albo jednej strony. To jest o tyle ważna sprawa, że zwykle jest tak, że są pozwy składane yy, z użyciem rozwodu bez orzekania o winy ze zgodą, to jest taka trochę ta strategia pewnej, pewnego, żeby nie od razu mocno y, atakować, tylko z, zażądać rozwodu, na rozprawie zrobić branie mózgu, tak? E, żeby ten małżonek który się nie chce rozwieść się jednak zgodził rozwieść tak? Co szybko orzeka rozwód, jak się nie wniesie na czas apelacji, to bardzo szybko się sprawa kończy, to sądowa. Jeżeli się na rozprawie, jeżeli się wystało pozew, gdzie jest żądanie rozwodu bez orzekania o winie za zgodą, się nie wyraziło zgody, to sąd formalnie powinien zażądać po czymś takim od powoda, powódki, pisma procesowego, w którym będzie sprecyzowane roszczenie. Ale i tak często nie jest. Więc trzeba, to jest w pewien sposób forma obrony, żeby wiedzieć, że jeżeli powód, powódka zmieniają roszczenie na orzeczenie rozwodu winy której jest ze stron, albo obu stron, to trzeba zażądać, żeby sąd odroczył rozprawę, zobowiązał powodat, powódkę do złożenia pisma i dopiero od, po doręczeniu tego pisma w stronie pozwanej, żeby strona pozwana miała termin na złożenie swojego, swojej odpowiedzi. Bo Trudno jest odpowiadać na pozew pod, przez stronę pozwaną w momencie, kiedy nie wiemy, jakie argumenty ma wysunąć strona powodowa. Tak? To też tak bez tak, tak, taktyki, mm -hmm. y, taktyki. Zwracam uwagę, bo jak w wielu sprawach u mnie było tak, że sąd była pierwsza rozprawa, brak zgody na rozwód, y, bez orzekania o winie. No to, to od razu to termin 14 dni dla obu stron do złożenia jakichś tak? No i co ma taki pozwany napisać, tak? Samo się oskarżyć. Dla Sądu jest najwygodniej oczywiście. A jeszcze są sytuacje takie, a dla Sądu tak jest taka sytuacja, z nie do czynienia, że Sąd przez y, całą, całe postępowanie nie, miał, nie uzyskał od, od powódki y, żądania zmiany powództwa na orzeczenie rozwodu o orzecznym o, o, o, o, o, o winie. Toczyło się postępowanie, świadkowie byli świadek był przesłuchiwani, strony były przesłuchiwane i w ogóle nie było wiadomo o co, o co tak naprawdę, tak? Sąd zamknął rozprawę, ale się zorientował, że nie może wydać wyroku, bo nie wiadomo, nie wiadomo o co. I dopiero zamknął rozprawę, otworzył, namówił powódkę, żeby było z obu, o winie obu stron. Z później zamknął i wydał wyrok, tak? Więc, y od strony takiej procesowej trzeba umieć zadbać o to, żeby sąd nie manewrował nas w jakiejś takiej kolejnej. Tak? Być może większo pa, większo, dla, państwa, dla większości jest to już informacja nieużyteczna, ale może państwa znajomi będą w takiej sytuacji, tak? to wtedy warto powiedzieć, że mają prawo, jako strona pozwala, żądać tego, żeby strona powodowa złożyła pismo procesowe, określiła, żeby swoje roszczenie wskazała dowody, twierdzenia. Na, na poparcie i że strona pozwana miała dopiero termin na ustosunkowanie się po otrzymaniu tego pisma. Czyli bronimy się dopiero po tym, jak dostaniemy konkretną, konkretne zarzuty. Tak? Co jest ważne? Odpowiedź na, pozew, odpowiedź na pozew składa się wtedy, kiedy sąd yy, według obecnych przesył, kiedy sąd yy, nas zobowiąże. Tak? Czyli może być tak, że dostaniemy pozew i wezwanie na rozprawę i to wszystko ale jeżeli są nas do odpowiedzi na pozew, to trzeba ją tu odpowiedź na pozew napisać i wysłać do sądu taka już też ta informacja, wystarczy wysłać na poczcie za 5 12 nocy jeżeli taka poczta funkcjonuje czy yy... te terminy podobały często jest? 14 dni, się... jeżeli przyszło pismo 2 października, to 14 dni 16 tu jest pewna komplikacja, bo z pocztem oni pracują w sobotę, doręczają czasami i tak dalej. Jak poczta normalnie jakby doszło przez pocztę i urzędy pocztowe, które w sobotę nie pracują, to to jakby nie było nigdy problemu, tak? Dostało się korespondencję w piątek, 14 dni za piątek, za dwa tygodnie. Yy, oni to jeszcze czasami przeliczają. To jest Jakoś dni, czasami świątecznych wchodzą w to. Jak jest dzień świąteczny, to wtedy się przesuwa na następny dzień roboczy. Jak są dwa dni świąteczne, to nam na yy, o, o dwa dni. No i właśnie tutaj jest, yy, mówiłem o tym, o tym zmianie powództwa yy, o rozwód bez orzekania o winie, za zgodą, na powództwo o rozwód z orzekaniem o winie. Trzeba pamiętać o tym, o, o tym że yy, małżonek żądający rozwodu, powinien na piśmie y, się do sądu wyrazić. Mógł się zatrzymać, ja mam jacy, i y, bo u mnie była podobna sytuacja, Było, y, była sprawa o owinienie, a ja się nie godziłem na rozwód, prawda, i y, z tego tytułu, że ja się nie godzę, sam adwokat y, mojej żony i pojrzałem do y, sędziny że skoro tak, to ja wnoszę o y, rozwód złożycia o mówienie z mojej strony, ale nie zauważyłem jakiegokolwiek pisma, prawda? I nie wiem, jak to, na, na czym to tak y, polegało, no bo tutaj słyszę co innego, nie? A tam widziałem co innego. A czy, y, to, to, czy to powinno być zakrotem? To znaczy... To, co, to, to, co, to, co yy, strony mówią, to jest protokołowane, tak? mhm. ale wyraźnie artykuł 100, yy, 192, 193, paragraf 2 mówi o tym, że jak jest zmiana powództwa, to oprócz po sytuacji, stawo alimenty, powód powinien złożyć pismo procesowe. Mhm. I to trzeba, to jakby... Yy, też nie wiem, jaka jest teraz dokładnie sytuacja. Czy podpis, no, podpis od tego pisma, ja dostaję, czy nie? No. Tak, tak. No, jeżeli, jeżeli, jeżeli to byłoby tak, że Pan miał rozprawę wczoraj, tak? I była taka sytuacja, że y, pełnomocnik żony powiedział: zmieniam powództwo na o zorzeczeniu o, o Pana winie, tak? O z Pana winy. To moim zdaniem powinien Pan teraz napisać pismo procesowe do sądu, że na podstawie artykułu 193 paragraf 2 KPC wnosi Pan zobowiązanie uznika y, powódki no. do złożenia pisma procesowego y, y, y. wyjaśniającego rozczerzeń tak, czyli sąd musi po prostu drugi raz orzekać po to, żeby wyjaśnić y. no. znaczy są, i sąd, to tak naprawdę tak, pismo dostanie i prawdopodobnie na powiedzenie jawnym wyda zarządzenie teraz jest już na bo prawda, ale to y, na mnie to, no, to jest to jest niedopatrzenie, nie wiem kogo, bo ja nie sam tego pisma tyle znaczy no Teraz, teraz postępowanie można byłoby co najpierw znowić, albo jeżeli y, nie zostało, to, to może znowić, dokładnie takie. Ale z znowieniem to pewnie będzie może być trudno, no, to już jest rzeczywiście pewnie musztarda powiedzieć. A Znaczy to jest taki zabieg taki procesowy, on też dużo nie zmienia. No, proszę Państwa, nie łudźmy się, że y, po takim piśmie małżonek zmieni zdanie, bym nie, nie chciał, nie będzie chciał rozwodu, tak? Wrew, ale wręcz przeciwnie, może, sytuacja taka, że, że może, może być sytuacja taka, że to że na opisać, tak? Wszystko, tak? Ale z drugiej strony, no yy, sorry, no trudno jest się bronić przed życzeniem rozwodu, tak? Nie mając argumentów z drugiej strony, tak? Też, no jeżeli ktoś już yy, chce brnąć w ten rozwód, no to powinien jakoś pokazać, tak? Yy, jakie ma, jakie ma argumenty. Yy, proszę Państwa, tak yy, Czasami się mówi, że potrzebny jest mi rozwód, bo muszę się zabezpieczyć przed małżonkiem, tak? albo zabezpieczyć się w danej sytuacji. Wbrew tak? pozorom prawo polskie yy, jest tak skonstruowane, że można mieć wszystko, co jest potrzeba, żeby się zabezpieczyć przed małżonkiem, który nas krzywdzi, tak? bez orzekania o rozwodu. To nie tak, nie, nie, rozwód tak naprawdę jest tylko furtką do tego, żeby nasz współmałżonek mógł inny, wejść w inny związek małżeński. Bo już, tak, separacja zabezpiecza też formalnie, bo powoduje, znaczy też zabezpiecza w tym sensie, że y, małżeństwo jest, rozwód jest, znaczy jest tam, jest, tylko jest separacja. Zawieszenie. Zawieszenie. Jest jakby zawieszone, tak? Jest rozdzielność majątkowa, y, ale ma nasz skumorzą nie może wejść w jakiś związek małżeń. więc co prawo polskie co, co, co, co, co, można się domagać, czego można się domagać można się domagać alimentów, tak jak małżonek odszedł, tak można się domagać yy, przyznania władzy rodzicielskiej albo ograniczenia władzy, władzy rodzicielskiej czy zawieszenia z zniesienia wspólności małżeńskiej to jeżeli małżonek zaciąga długi, tak mhm. i jest problem z tym, tak że trwoni majątek, tak? to możemy z datą wsteczną nawet wystąpić o orzeczenie o zniesienia wspólności małżeńskiej. Można wystąpić o zasądzenie środków na zaspokojenie potrzeb rodziny. To jest w jakimś zakresie instytucja podobna do alimentów, ale to się żąda na zaspokojenie potrzeb rodziny, a nie, a, nie, a nie na konkretną osobę. Tak? Yy, można też żądać ograniczenia kontaktów z dzieckiem, ale to przez przepisy bardziej. Znaczy też kodeks rodzinny, ewentualnie y, kodeks karny, jeżeli tam mamy do czynienia z małżonkiem, który, który Ale jeszcze mam przed... pytanie też w takim razie do tego, zniesienia przesąd wspólności małżeńskiej za latą wsteczną to dotyczy tylko długów, czy może dotyczyć też y, ma, majątku przed wejściem w małżeństwo Nie, tylko małżeństwie. To dotyczy tego okresu kiedy jest się małżeństwem, ale to też. Yy, nie ma... Z całej długości małżeństwa? Znaczy, to są bada, tak? Bo no okay, bada, bada przesłanki, yy, czy rzeczywiście yy, jest uzasadnione to, żeby ok znieść wspólność małże małżeńską z datą wsteczną, na przykład to by musiało być naprawdę yy, istotne no argumenty, żeby to zrobić na przykład przed 10 lat, tak? bo, bo też trzeba mieć na uwadze ochrony wierzycieli, tak, czy yy, no, yy, osób trzecich. Raczej to jest kilka lat wstecz, tak? Od kiedy jakby wi wiadomo jest, że wie, małżonek tworzy majątek tak? i jakby i chcemy zabezpieczyć jednak tego y, uczciwego. Ja mam jedno pytanie. Jeżeli współmarz jak, jakoś naprzeciw, że te y, długi, y, że zażądną długi wbrew na przykład y, wiedzy cywilor, drugiego małżonka i napiszę takie pismo, że on to będzie to spłacał i tak dalej i to później w razie, w razie, nie, szczęścia, nie daj Boże, to to jest, przychodzi dalej na tego, na może. Czy, czy, czy, to już jest jakoś tak, że... To znaczy, jeżeli Pan zaciągnął długi ja ja osobiście, wy ogóle, to, wody. to wody. obecnie, wody. To wody. obecnie wody. jest tak, że to Pan odpowiada. Mhm, mhm aczkolwiek w pewnym sytuacji odpowiada, znaczy też się ponosi yy, znaczy może dojść do sytuacji takiej, że majątek z majątku wspólnego będzie egzekucja prowadzona no ale na przykład nie mamy majątku wspólnego a mamy tytuł długi no to, to, to, ja tylko, to tylko. tylko pan odpowiada, ewentualnie jeżeli by pan umarł to yy, o, o, o, odpowiadają spadkobiercy, tak? a jeżeli nie ma spadkobiercy? Żona, tak? Żona. No i właśnie, I, te, i, teraz, i teraz, czy jeżeli ja na przykład nie wiem, y, y, y, jakbyś tak spisał, że ja to ja to będę spłacał, że, że, że, że ja to zaziąłem, brew mojej żonie przypuśćmy i tak dalej, i tak dalej, czy to później jest jakoś. To jest sytuacja taka, znaczy może żona odrzucić spadek i wtedy nie będzie liczyła ani majątku, ani długów, tak? I to jest, naj, to jest najprostsze rozwiązanie. Można zabrać umowę o yy, włączeniu yy, dziedziczenia yy, też na przykład. Generalnie, a jeżeli... generalnie Pana oświadczenia, same oświadczenia, a czy może Pan też yy, yy, wskazać jako spadkobiercę osobę trzecią? wtedy dobrze. dobrze, yy, dobrze. Jakby długi też przejdą na tą osobę trzecią, dobrze. jeżeli przyjmie spadek, tak? Rozumiem. A jeszcze jest to ostatnie pytanie. A jeżeli mam te długi, już, już po rozwodzie, Panie, Panie, i, i, i, i co? Ja na przykład nie spłacam tych długów, tak? nie, no nie mam majątku, nie spłacam długów, nie mam przygotowania. To, że ona nie odpowiada. Żona nie odpowiada. Nie. A jeszcze, że mam na nam się zawsze bo no, Jakie długi? Jeżeli podpisuje kredyt w banku i jako wspólna podpisuje, że wyjmą, to ja nie odpowiem. Ale ja nie odpowiadam, ale zrozumiałem, ma że małżonka nie podpisywała i chciał sam zaciągnął. Nie no, nie, można, no, można, nie można. Każdy można, można, można w a, banku równie zaciągnąć kredyt, tylko że to pewnej kwoty, tak? A, a, kiedyś to było tam 30 tysięcy, teraz 20, 000, 30, 000, no to, to, to, zależy od banku i od polityki. Ale to, można wziąć tam kilka tysięcy, po 5 tysięcy. Znaczy, teraz tylko wymagana jest zgoda z moją żonką, gdy jest zbycie nieruchomości, a, a kiedyś to było, yy, Kiedyś ta zgoda ogólnika była określona ogólnie, gdy to, to czynności przekraczające zwykły zarząd. I wtedy nie było wiadomo co, tak? Kiedy zbycie, czy kiedy z nieruchomości? Znaczy, generalnie na, na zbycie i nabycie nieruchomości e, to jest czynność przekraczająca zwykły zarząd, bo to trzeba albo wydać pieniądze, albo, albo zbyć e, środek trwały, tak? Z, z, z nawet, e, ja bym chciał tak, ja, ja muszę ja dojść, znaczy, jeździ pance dla siebie, dla siebie z majątku z osobistego. to Nie, to pan kupuje, tak. Pan ale jeździ jest... Jest, jest bez rozmów, bez rozmów separacji, bez rozwoju, bez rozmów, bez, rozdziału, bez rozdziału, to mieszkanie kupione nawet samodzielnie z majątku, bez rozmów, z do majątku rozmów, tak, jeżeli nie mało to własnych. Jeżeli, jeżeli, jeżeli się trzwiło ze środków ze wspólnych, to, to wchodzi, jeżeli się miało własne pieniądze, to nie wchodzi. Jeżeli się miało oszczędności, to nie wchodzi. Jeżeli się nie miało oszczędności, to nie wchodzi. Jeżeli się nie miało oszczędności, to wtedy wchodzi. Jeżeli się wykorzystało środki ze wspólnego, e wchodzi, to wchodzi. Ja jeszcze pytanie toczących się, czy można wnieść pozew, nie o, o separację, tylko o pozew do sądu zresztą będzie do o wszystkie te rzeczy łącznie? E, no. Łącznie nie, ponieważ, ponieważ o alimenty, ja by wszystko to wnieść, natomiast nie, ja nie chcę wtedy o separacji, nie chcę o. Znaczy to jest tak, że sprawa o alimenty jest prowadzona przez jednego szynkiego, będzie władze przez sędziego yy, z ładnikiem. Yy, yy, yy, zniesienie wspólności jest prowadzone, yy, w ogóle przez są zwykły, a te alimenty to będzie rodzinny, Więc to, to jest to nie tak. Yy, yy, można jednej z załatwić, ale no, niestety chyba, że znaczy, w pewnym sensie sprawa rozdziałów to jest kumulacja spraw, tak? Gdy wtedy się rozstrzyga kwestie e, ewentualnie alimentów, kontaktów z dziećmi, ograniczenia I jeszcze drugie pytanie. Na tej liście nie ma, bo jest zniesienie przez sam e, współwłasności e, e, czy wspólności młodzieżskiej i pewnie jest rozdzielność naukową ustalana. Ale czy w ramach tego pozwu, jeżeli składany jest wskazówek o separację, można też wnieść o podział majątku? Nie tylko o kwestię rozpoznawczo, ale i o podział majątku. Wydaje mi się, że nie. Sąd są orzeka tylko o separację, a kwestię podziału majątku, odrębnym użytkowania. To, yy... to następne jeszcze. Znaczy, znaczy nie chciałbym, znaczy, szczerze mówiąc, nie pamiętam teraz, bo może nawet jest taka regulacja, nie, nie pamiętam. pamiętam, musiałbym sprawdzić. To to, no, Być może jak jest właśnie sprawa yy, oczywista, jak podzielić, to wtedy są podzieli, tak? Ja mogę jedną jeszcze nie panie Bo y, jest sam mieszkanie y, moje stało na prawda? A później mieszkanie no. na swoją własność mnie, w sumie dałem Akt notarialny był sam. Pomyślałem, jak myślałem, że do tej chwili rozwód rozgód nastąpił w trakcie rozwodu Sędzina zapytała do małżonki, czy Pani będzie dom, pani, jakiś czy pani, czy pani mieszka, czy, czy roszczenia poziom majątku. Absolutnie powiedziała, że nie. Czy ja na chwilę obecną już po rozwodzie cywilnym mogę sprzedać mieszkanie, które należało? może Pan zadać swój uciąg, tak, tak, tak. ale mieszkania już nie całego, tak. do, bo ono należy do, do, do Pana i do, do żony, hmm. tak? Ale skoro y, zrzekła się tego, no, no bo się zrzekła. Na, no. znaczy, y, znaczy, to, to że powiedziała ja w sądzie, że nie będzie podnosiła roszczeń, to jeszcze nic nie zmieni, nie, nie, nie zmienia. To, żeby, żeby... To, to musi, musiałaby się pisać w znaczy formie aktorialnego. Że... Albo musiałeś albo postępowanie w sądzie o, dział, o, dział, o podział majątku i wtedy mogłaby, sąd by wtedy stwierdził, że no, mieszkanie dla Pana, a dla żony coś innego, tak? powiedzieć, czy sąd y, bierze pod uwagę, bo ja to nie jest dalej część o dobrym dzieciach, tak? czy wcześniej też była, ale czy przyznając, na przykład orzekając w separacji, czy w rozwodzie a, i przyznając prawo y, opieki nad dziećmi matce czy ojcu, Miejsce, ustala miejsce, pobytu dzieci z matką czy z ojcem yy, i zostaje ta matka czy ojciec z dziećmi w mieszkaniu czy w związku z powyższym sąd bierze pod uwagę i, i jakoś łagodnie traktuje tą osobę, która zostaje z dziećmi z tytułu mieszkania nie każe spłacić mężowi czy żonie, jego yy, mhm. yy, udziały um i, tak, i tak dalej i Proszę Panią, bo to jest tak, zasadniczo, zasadniczo sądy, które orzekają rozwodów z nie zajmuje się podziałem majątku, tak? One orzekają ewentualnie o to, e, kto ma mieszkać we wspólnym mieszkaniu, tak? ale kto ma mieszkać w danej chwili. Tak? E, na pewno e, z faktu, że pani, że pani zostaje w mieszkaniu z dziećmi, e, a mąż je wyprowadza, to, to powinien przy określeniu e, z obowiązku aminacyjnego męża e, wziąć pod uwagę ewentualne koszty utrzymania mieszkania. Tak? czy dom yy, i te alimenty od, od, od odpowiednie do potrzeb yy, dzieci i możliwości zarobkowych majątkowych męża tak? <grym> ja Więc by, Ja bym raczej się, yy, bo rzeczywiście jest możliwość przez sądy yy, podziału majątku też, ale to są sytuacje wyjątkowe wtedy, kiedy nie ma sporu i jest sprawa prosta. Inaczej to sąd są będzie wah, wah, szybko w jednej sprawie, a resztę się nie zajmować, bo yy, yy, yy, to, yy, jakby sądy chcą sobie też łatwiej przeciwnie, tak? Jakim cudem sąd, yy, który orzeka, ma sprawę sobie rozwodową, o, który, który ma sprawę rozwodową, tak? Orzeka na przykład podwyższenia alimentów, nie, wszystko to do samego rodzinnego należy i ograniczenie praw rodzicielskich i wyznacza... Bo takie są przepisy, które mówią o tym, że. że Sprawy, w czasie sprawy rozwodowej, kwestie alimentacyjne i, i kwestie władzy, władzy rodzicielskiej rozstrzyga sąd rozwodowy. Hmm. Znaczy, to, to jest poniekąd słuszne, bo jeżeli trzeba że z każdą, dnia byłaby sprawa w sądzie okręgowym, a sprawy te inne byłyby w rodzinnym, tak, w rejonowym, tak, no to te sądy pożekały w ogóle czasami sprzeczne z sobą. Tak, a to przynajmniej jest takie koncentracja na spraw w jednym, w jednym ręku. Tak? Oczywiście to nie znaczy, że jest zawsze sprawiedliwy, ale z strony takiej praktycznej, to jednak jest najlepsze rozwiązanie. Może tak krótko, o opinia Rodeka. Praktycznie nie ma podstawy prawnej uprawniającej Rodeka do wydawania opinii, bo to RODK zostało stworzone y, na podstawie ustawy y, dotyczącej nieletnich, y, ale. Rodeka to jest rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny. On się miał zajmować nieletnimi. Opinia Rodeka nie jest opinią biegłych sądowych. Nawet jeżeli jest podpisą osoby, które są biegłymi. Ponieważ biegłym sądowym się jest wtedy, kiedy jest się przez sąd wyznaczonym jako biegły w danej sprawie i ma się sporządzić opinię biegłego sądowego. Te osoby z Rodeka czasami są wpisane na listy biegłych, ale sam wpisany na listę biegłych nie oznacza, że. Opinia, którą sporządza, jest opinią biegłego, bo on musi sąd wyznaczyć taką osobę za biegłego w danej sprawie. Yy, Te listy tylko mają charakter porządkowy, tak? Że wiadomo, że jest dana osoba wpisana, że ewentualnie można ją do sprawy biegłego zaangażować. KPC przewiduje jako opinię, opinię biegłego, sądowego albo opinii instytutu badawczego lub naukowo-badawczego, A RODK nie jest taką instytutę jakby ten Rodeka jest to, że tam są psychologowie i pedagodzy, którzy mają praktykę sporządzania tych opinii, robieniu wywiadów, tak, więc to im przychodzi łatwo i powiedzmy, że nawet z tymi opiniami, które się spotkałem, to powiedzmy, że na pewno część rzeczy pisują tak, jak jest, tak widzą i nawet to jest niale jest w stanie faktycznym że są te wnioski później, bo one są wyrwane z kontekstu albo po prostu standardowe, tak? I to też trzeba ja mieć na uwadze. Więc, czy opinia może być użyteczna? No tak, bo y, z nich wychodzą jakieś y, istotne okoliczności. To, z, jak, z jakiej rodziny się pochodziło. Y, jeżeli, jeżeli się pochodziło, czy małżonek pochodzi z rodziny alkoholowej, albo rodziny rozbitej, y, a o tym wcześniej nie było mowy, no to, czy jakby nikt o tym nie mówił, no to, to jest też sygnał, że jakieś zło, powiedzmy zło, albo coś niedobrego co było wcześniej prawdopodobnie przeszło do naszej rodziny, tak? Bo jeżeli pochodzi się z rodziny alkoholowej, jest się DDA, czyli dorosły dzieckiem alkoholika to ma się zachowania zwykle standardowe tak? i się taką pokrzywą. No i trudno z pokrzywą kochać pokrzywę, tak? A jeżeli się ma problemy same alkoholowe i się ma pokrzywę w domu, no to miłości tam nie ma, tak? Nie, pokrzywa z pokrzywą, dobrze, dobrze? No, dobrze, ale do czasu, do, do czasu, czasu, tak? Do czasu, do, do czasu, czasu. Do do czasu, czasu, czasu bo później się... Tak, więc to oczywiście to nie jest tak, że to jest łatwa diagnoza, ale to jest też jakiś sygnał, tak? Żeby, że, że, że trzeba coś zmienić, tak? Jeżeli się że trzeba być może zacząć patrzeć na drugiego małżonka jako też osobę jakby pokrzyw pokrzywdzoną z, z, przez życie tak że trzeba zwracać uwagę na coś co że, że, że on może mieć mechanizm obrony. tutaj większość z Państwa była na, na, na 12 projektach więc o tych mechanizmach obronnych wie tak i yy, siłą rzeczy jak wiemy że małżonek ma mechanizm obronny to wtedy może nie trzeba do niego słowem ale trzeba inaczej okazywać miłość, tak? Więc z opinii Rodeka czasami wynikają takie rzeczy, które może nie są same w sobie dobre, tak? Ale dają informacje, tak? I warto... Znaczy każda informacja, trudno powiedzieć, każda, znaczy wbrew pozorom, każda informacja tutaj może być cenna, tak? Nawet jeżeli jest, jest, jest drobna, bo coś nam więcej pokazuje, tak? Ale nie należy uważać, że jakby jest to od razu wszystko rozwiąże. Tak? Zarzuty, że wnioski są sprzeczne z ustaleniami, czy jest w ogóle powierzchowna, no to zależy od opinii, że trzeba ją przeczytać i zobaczyć, trzeba zrozumieć, czy to, co jest w wnioskach wynika z tego, co jest wcześniej. Tak? Jeżeli opinia jest zła, to trzeba podnieść zarzuty i formalne, to znaczy, że to nie jest, i powinien być jako dowód w sprawie w ogóle merytoryczne zarzuty do opinii o przesłuchanie osób podobnie jako, jako, po, pod opinię, jako, świad, świad, jako o, świadków czyli tych terapeutów? tych terapeutów, tak no i wnieścia do, o dopuszczenie dowodu z biegłego sądowego tylko od razu, co do punktu trzeciego yy, przesłuchiwałem biegłych, biegłych z Rodeka. Yy, nic nie powiedzieli, reżnęli tak zwanego głupa a, a sąd jeszcze głową z, z uznaniem ich wielkości. Podziękowałem im później po rozprawie. E, powiedzieli, że obrażam ich. Myślę, że powiedziałem, prawdę nie obrażam. E, proszę Państwa. E, e, ponieważ e, może to nie jest z jednej strony profesjonalnie, bo może powinienem już z rozwiązywać jakieś Kazusy i tak dalej, ale tak naprawdę jakby jednak swoją swoją pewną taką misję nie widzę w tym, żeby mówić o paragrafach, czy jeżeli trzeba, to trzeba, tak? Jeżeli będzie konkretna sprawa, yy, będę widział, i stan, stan faktyczny, wtedy poszukamy przepisów, ro, po, poszukamy rozwiązań, takich lub innych, tak? Generalnie, jeżeli yy, jest się w sprawie rozwodowej, no to trzeba myśleć kompleksowo, tak? O, o tym, jak sobie pomóc, małżonkowi pomóc, tak? Więc tutaj pomocne są i spotkania w ramach Sycharu, rekolekcje, zawierzenie, sercu Maryi. Bardzo polecam Państwu y, uczestnictwo w zawierzeniach. czyli Pierwsze soboty spędzić na Jasnej Górze, a najlepiej sobotę nie niedzielę. A jeszcze lepiej piątek, wieczór i sobotę niedzielę. Bo wtedy naprawdę, to się wtedy, ja mam takie wrażenie, że się w tej łasce Bożej kąpie. To nie jest tak, że się przychodzi i ksiądz robiłem, tak? Tylko dostaje się, wchodzi się do wanny pełnej wody święconej. Mam akty zawierzenia. Mam, mam akty zawierzenia, informacje o, o tym więc Państwo mogą albo mi je przekazać, albo wypełnić. Można w nawet nie trzeba jechać do tej często ale jak ktoś może, to polecam. Matka Boża, jak zapraszam, to zawsze zorganizuje wszystko. Takie jest moje zdanie, jestem tego pewien. Czyli jeżeli będzie od Państwa trzy y, osoby chętne, no to na pewno będzie samochód i na pewno będą pieniądze na benzynę, nie ma wymówek, na pewno się znajdą pieniądze na i na wszystko się znajdzie pieniądze i będzie nocleg w Częstochowie, nawet wtedy, kiedy będzie, będą wszystkie domy które zajęte, to znajdzie się nocleg, nie ma To nie ma śniu, si si warsztaty 12 kroków, to jest pewna pomoc taka psychologiczna, ale to też nie rozwiąże wszystkiego. Aczkolwiek ja polecam, polecam też warsztaty po to, żeby mniej żyć tymi dwunastoma krokami, tak? I zdecydowanie warsztaty są na czwartym miejscu przed trzecim. Lepiej jest zawierzyć Matce Bożej niż chodzić na warsztaty, ale jak można robić jedno i drugie, to trzeba to robić, tak? Modlitwa, pomoc. W Warszawie odbyły się takie warsztaty w roku w maju, czerwcu, e, m.in. w tym roku pięć języków miłości, e, rozpoznawanie uczuć i wpływ na komunikację i granice w relacjach małżeńskich i rodzinnych. Nie wiem, czy te warsztaty będą dalej jak kontynuowane, ale generalnie polecam, e, polecam Państwa uwadze to, żeby w tym kontekście gdzieś szukać informacji i być może uczestniczyć w, warsztat, w warsztatach. Podstawa i tak, te, tych wszystkich podstawą tych wszystkich warsztatów jest poczucie wartości. To, żeby też Państwo mieli taką, tak, można cokolwiek budować, jeżeli ma się poczucie własnej wartości. Znaczy, nawet jeżeli się spadło na same dno, to i tak się jest dzieckiem morzem, tak? Nawet jak się zrobiło wszystkie najgorsze rzeczy w życiu, tak? To się dalej dzieckiem morzem i można dalej yy, odbudowywać yy, relacje, które się yy, gdzieś zerwały, tak? Relacje małżeńskie, tak, czy relacje z dziećmi, czy z rodzicami. Yy, tylko trzeba mieć poczucie wartości po to, żeby ktoś później nie drobnym kopnięciem nie znów nas nie wytrącił z równowagi. Mieć... Ja chciałem zapytać tylko do tych warsztatów. Czy to jest określone na stronie tak? Znaczy warsztatów? to był. Yy, generalnie jak na razie ja nie.. Ja czasem ja chodzę na stronę, to tego nie widziałem. Tak? No bo to raczej nie, nie podejrzewam, żeby to się jakoś na razie odrodziło. To jest informacyjnie, że taki, takie warsztaty, ktoś tam kiedyś, kilka z tych warsztatów były w Warszawie prowadzone, może kiedyś zaczniemy jakąś współpracę, ale ja prawdę powiedziawszy też uważam, że nie takie warsztaty zmieniają, przynajmniej mnie zmieniają, tylko jednak bardziej, znaczy je też, to jest też potrzebne, ale najbardziej jest potrzebna łaska Boża, modlitwa, pomoc Maryi. Wsparcie takie duchowe, na, na, na, na, na, jak się jest w sprawie to dobrze mieć yy, yy, wsparcie we wspólnocie, w grupie modlitewnej, tak? Dobrze jest to w duchu 12 kroków oddać tą bezsilność Panu Bogu, tak? Idzie się na rozprawę i yy, jakby oddaje się Panu Bogu to, co będzie się miał na rozprawie. Ja byłem sam takim, yy, sam przeżyłem coś takiego, że przyszedłem na rozprawę i w zasadzie ja mam wrażenie, że Pan Bóg tutaj wszystko, Pan Jezus wszystko, wszystko rządzi tutaj. Sędzia zapytała się powoda, czy czytał opinię Rodek On powiedział, że z będzie czytał. To ona wiedziała, że nawet nie zrozumiał. Czyli ja nie chciałem w ogóle nic mówić, tak? Ona sama go skasowała, tak? Później była kwestia mediacji, tak? No może nie żadna mediacja jest. ja chcę rozwodu, tak? Po prostu, żeby była miśnieniem, przepraszam. Poszliśmy na zewnątrz. Mąż się zgodził na mediację głównie dlatego, żeby zrobić takie około rozwodowe mediacje, tak? yy, ale na szczęście, szczęście, nieszczęście, mediacje były robione, był taki mediator pojednawczy i przynajmniej ci małżonkowie, być może pierwszy raz w życiu od, albo od dawna, w ogóle spotykali się kilka razy z sobą, coś tam mówili, nawet jeżeli nie do siebie, tylko do mediatora to coś mówili, tak? i to, to był jakiś to jest jakiś sukces w tym wszystkim był, chociaż y, na razie w tej sprawie jest orzeczony rozwód, ale żona za to zaczęła chodzić na syfę. więc y, to też jest jak, tam jakaś zmiana powolna, tak? więc, <śmiech> więc trzeba, trzeba oddać to Panu Bogu, bo y, czasami sędzia wydaje się na poprzedniej rozprawie już tutaj pozamiatała a może jakimś, jakimś trafem coś tam jednak y, będzie, będzie, będzie inaczej, będzie odmiana, tak? Poza tym jak dźwigamy sami ciężary, to jest nam bardzo ciężko, tak? Oddajemy do Panu Bogu, to wtedy jest Wiesławie, no to wtedy On idzie z nami, tak? Tutaj jest później informacja o y, dzieciach, o uczuciach y, i będę tego czytał, bo to bez sensu, to są takie materiały, które są po polsku publikowane, o skutkach rozwodu. Generalnie te, te, te rzeczy, to wynika też z badań zagranicznych, nie jest to, nie jest to tak specjalnie zrozumiałe, ani przez biegły Rodeka, ani przez sędziów, bo oni są mieć sprawę jako zamiataną i w opinii ONDK, ale dobrze y, też się z, taką, jak, z takimi rzeczami zapoznać, żeby do, do części myślę, ludzi to będzie trafiało z czasem. I trzeba o tym informować, trzeba o tym informować. Yy, proszę Państwa, yy, generalnie to nie jest jakaś, jakiś podział naukowy yy, mediacji. Jeżeli są to mediacje między małżonkami, to są mówię, mediacje rodzinne. Przy czym najbardziej, najbardziej znane mediacje są tutaj około rozwodowe. To znaczy, jak podzielić majątek, żeby później na rozprawie sąd już tylko przyklepał rozwód i się w stronę żeby rozeszł, tak? Albo jak określić alimenty, kontakt z dziećmi i tak dalej. Jest coś takiego jak mediacje pojednawcze. To nie jest mediatorów generalnie uważa się, że już takiego nie ma. Bo to by zakładało, że strony przystępują do mediacji, czy mediator przystępuje do mediacji nie po to, żeby szanować stronę woli, tylko żeby ich pojednać. I to trochę się na swój sposób kłócić z sobą, bo mediator powinien być niezależny, tak? Ale mimo wszystko, z tego co widzę, jak działa taka mediator w Warszawie, na Pustowa, że ona zakłada właśnie pojednanie, chociaż nie na siłę, tak? Rozmawia z małżonkami, dlaczego doszło do tego, co doszło tak, czy kochają, czy jak się czują, czy widzą jak drugą osobę w tej sytuacji. Jak się właśnie pokazuje plusy pojednania, to, to są większe szanse, że po mediacjach małżonkowie wyjdą z chęcią odbudowy małżeństwa Tak Tych, te, te, jak mówię, mediacje pojednawcze to jest tylko w marszaje, jedna osoba prowadzi, znaczy być może jej wychowankowie będą, tak? Yy, tak, nawet inne osoby, które gdzieś tam... Inny, in, na, w innym punkcie w Warszawie, nawet przy kościele, były mediatorki, to, to one raczej były nastawione na mediacje takie bardzo standardowe. Jak małżonek, jeden mówił, że chce koniecznie rozwody, to, to było to, no, co pani chce. Proszę państwa, efektywna mediacja to, to zakłada to, że y, patrzy się na, na mediację nie tylko w krótkoterminowym czasie, tylko w długim, termin, w długim czasie, tak? Można tak, można y, y, przystąpić do mediacji, nawet jeżeli to jest około rozwodowa, ale z taką chęcią wysłuchania małżonka, tak? Albo nie zakładania, że, y, bo jeżeli drugi małżonek mówi, chce rozwodu, to oczywiście można powiedzieć, no jak chce rozwodu, to koniec, ale można też spróbować y, powiedzieć tak, i taka sytuacja była w Warszawie, miała miejsce, że do tego mogło dojść, że strony nawet chciały wyjechać razem. To znaczy, padła taka propozycja, żeby gdzieś wyjechały w miejsce, w którym były kiedyś przed laty, jak, ona narzecza, jak coś na podaje, podajże. Tylko mąż chciał koniecznie wyjechać pod warunkiem, że żona braci zgodę na rozwód. A ona była tak emocjonalnie przez, czuła na punkcie tego żądania, tak? że nie potrafiła po prostu powiedzieć, poczekaj, ale pojedźmy, a o rozwodzie porozmawiamy później, tak? I moim zdaniem trzeba też, wchodząc w mediację, umieć y, trochę y, tak elastycznie podchodzić do propozycji, które padają, nie w sensie takim, żeby tego rozwodu się na ten zgodzić, tylko żeby właśnie próbować też y, dać y, żeby próbować rozmawiać, spotykać się, może właśnie jak padnie propozycja wyjazdu, to wyjechać, tak? Bo to może być, yy, yy, yy, my będziemy zakładali, że poprzez wyjazd namówimy drugą osobę, a druga osoba będzie myślała, że przez wyjazd namówi nas, tak? Tylko my, jeżeli będziemy wierni Panu Bogu, Będziemy tak? ufali, że Pan Bóg jest z nami, to to, to, to my się nie oprzemy pokusie, tak? A może przez, przez to, że wyjedziemy, że coś odżyłem, jakieś wspomnienie od naszego małżonka, to coś się osiągnie. Więc warto jest, przystępując do mediacji, nie zakładać, że od razu będziemy mówili o pojednaniu, tak? tylko może właśnie będziemy mówili o tym, co bolało drugiego małżonka, tak? że on powie o swoim bólu, cierpieniu, tak? skrzywdzeniu, tak? że ja godzinę będę siedzieć, tylko słuchać o tym, co, co mąż jak się śleczył w małżeństwie, chociaż tutaj się otwiera nóż tak, żeby te wszystkie krzywdy go skasować, nie? To, to jest bardzo trudne, szczególnie wtedy, kiedy, kiedy te emocje są takie wzburzone, tak? kiedy, kiedy się nie umie zapanować nad emocjami. Ale ja jestem zdania, że jeżeli jest świadomym, jak te emocje na nas działają i yy, zacznie się pracować z tymi emocjami to w pewnym momencie yy, będzie człowiek w stanie wysłuchać drugą osobę a wysłuchanie drugiej osoby jest zawsze początkiem yy, jakiegoś dialogu tak? więc nawet przystępując do mediacji dobrze byłoby założyć z mediatorem, że na przykład jest to, że mał małżonek gdy najpierw przed pierwszą godziną to małżonek będzie mówił, tak? o wszystkich swoich problemach, niech on się wygada, tak? Niech on się wygada, nie ja, tylko on mi się wygada. A później ja będę mówił, a później na następnym spotkaniu będziemy coś dalej robić, tak? Najgorsze jest to, że mediacje są traktowane jako szybka piłka, znaczy spotkać się, no to co, jak dzielimy, tak? Jak tamten? Proszę bardzo. głoda mediacyjna, wywydzenie. W mediacji też jest ważne to, żeby robić przerwy i korzystać z telefon do, do przyjaciela, tak? to znaczy w każdych negocjacjach w każdych negocjacjach trzeba robić przerwę. Yy, I to jest niezdrowo robić, prowadzić negocjacje bez przerwy. Bo ten, trzeba robić przerwę yy, po to, żeby yy, zastanowić się, czy negocjacje w, w dobrą stronę, czy negocjacje w dobrą stronę, po to, żeby yy, zweryfikować swoje cele, tak? Yy, to, tak w ogóle mówię, w ogóle, tak. czas na działanie ma i czy, czy pozwolić na działanie na Maryi po to, żeby, nie wiem, pójść i odmówić dziesiątkę różańca, tak? Nigdy nie zaszkodzi. A wbrew pozorom pomaga. Yy, modlitwa, nawet po to, żeby wyjść odmówić modlitwę pokój ducha. Chociaż yy, z czasem docenia się nie tylko początek, ale zakończenie tej modlitwy. No to chyba koniec. To zaraz zaraz dam. Generalnie jak miałam, będą mieli Państwo jakieś pytania później, to proszę, to mnie można zadzwonić czy wysłać maila na czas No jest w tych, tych materiałach jest kontakt, tak?